Błękitna parasolka. Następnego ranka po tej nieszczęsnej kolacji, na której natrząsano się ze mnie za sformułowanie, że ruch zamknięty w termosie zabezpiecza stygnięcie herbaty, witrawola budzi mnie o godzinie piątej nad ranem. Wstawaj, nakazuje. Stefan Sieracki czyści już konie do waszego wyjazdu nad Wisłę. Tu masz ubranie na dzisiaj, a śniadanie stoi w stołowym pokoju. A mama wyraziła zgodę na nasz wyjazd? pytam zdziwiony. Stefan panią przekonał, a Basia otrzymała odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa, tłumaczyła witra wola. Pani tylko nie wiedziała, czy Basia dostatecznie dobrze pływa. Po tych latach w internacie u sióstr z martwych stanek nie jest przekonana o jej sprawności fizycznej. Witra, mówię. Baśka na wodzie jest jak rakieta. Ona po prostu jest foka. Pływa wszystkimi stylami, a najszybciej kraulem. – A ty jak się utrzymujesz na wodzie? – pyta Witra. Stryj Witalis powiedział, że mnie śmielowa nie wypuści, dopóki aż będę w ciągu kilku sekund na drugiej stronie rzeki Kamiennej. Marnował mnie okropnie. Musiałem skakać z pochylonego dębu z obrotem do Kamiennej. Obrót i zwinięcie się podczas lotu było potrzebne, żeby nie złapać brzucha. Kilka razy klapnąłem płasko i to mnie nauczyło, że z lotem w powietrzu należy sterować. W tym momencie przerwę swoje opowiadanie i wyprzedzę czas na blisko dwie dziesiątki lat, kiedy jestem pracownikiem Instytutu Fizyki w Polskiej Akademii Nauk w gmachu pasty na ulicy Zielnej. Jestem jak zwykle nieznośny ze swoimi pomysłami konstrukcyjnymi. Upieram się, żeby realizować konstrukcję aparatury optoelektronicznej. Wszyscy doświadczalnicy krzyczą, że nie mają aparatury. Tyle razy tłumaczyłem kolegom, mówię, że aparaturę tworzy inżynier, bo wielcy teoretycy, fizycy czy nawet doświadczalnicy mają często lewe ręce. Zrozumiałem, że nikt się nie przyzna do lewych rąk, natomiast będzie narzekał, że tego czy tamtego mu nie dostarczają do pracy. Ja natomiast zdobywając patenty dla Instytutu Fizyki w dziedzinie optoelektronicznej nie mogę tego robić. Wszystkim jak gdyby przeszkadzam. Dowiedziałem się, że pan profesor Leopold Sosnowski zrezygnował z prowadzenia mojej pracy doktorskiej i wysyłają mnie do Wrocławia na przeszkolenie. Zakupiono maszynę matematyczną Odrę i ja, zamiast realizować własne konstrukcje, będę się uczyć obsługiwać przestarzałego kolosa. Mój przyjaciel Jacek Karpiński ma pomysły na komputer ze stacjonarną pamięcią, nie zaś z obrotowym magnetycznym bębnem. To dopiero był pomysł, tylko, że Karpiński ma takie same trudności jak ja, ponieważ władza profesorska nas hamuje. Mój drugi przyjaciel, widząc moją zafrasowaną minę, doktor Janusz Ostrowski, któremu podlegałem, starał się mnie pocieszyć. Chodź z nami na pływalnię do Pałacu Kultury, to sobie popływasz. Odejdzie Ci handra przegranej z profesorem Leopoldem Sosnowskim i doktorem Wardzyńskim. Oni myślą inaczej niż Ty, mają własne cele, chcą wyjechać za granicę do Anglii Ameryki, tam prowadzić rozmowy teoretyczne, dyskusje. Ty chcesz natomiast budować coś, tworzyć z materii. Kochany, oni tego nie zrozumieją. Janek Ostrowski ma rację. Poszedłem z grupą fizyków na pływalnię. Cieszę się, że jest z nami Haneczka, znakomita chemiczka, która obiecała mi po kryjomu dostarczyć kilka komórek detektorów czułych na światło podczerwone. Haneczka miała wielką wiedzę i złote palce. Nie potrafię ocenić swojego stanu psychicznego. Jest jasne, że będę musiał opuścić Instytut Fizyki PAN. Główny księgowy pan Prus w instytucie powiedział mi, że gdybym był konduktorem tramwaju i robił wynalazki, to wtedy byłyby to prawdziwe wynalazki i on, Prus, znalazłby wtedy pieniążki, żeby mnie wynagrodzić. Ale ja jestem pracownikiem Polskiej Akademii Nauk i tworzenie nowych konstrukcji należy do moich obowiązków służbowych. Żaden ponadplanowany grosz się nie należy. I koniec. Sekretarz naukowy pan, profesor Gronkowski, zarządzał wypłaty, lecz on, księgowy główny, wie lepiej. W Pałacu Kultury, gdzie poszedłem na pływalnię, by wyleczyć chandrę, olśnił mnie piękny basen i dziesięciometrowa skocznia. Stoimy przez chwilę w grupie, gdy postanawiam wykorzystać wszystkie teoretyczne wskaźniki Stria Vitalisa i ruszam na schody dziesięciometrowej skoczni. Wszyscy na dole zamarli, a ja piętro po piętrze na sam szczyt. Wiem, że 10 metrów to nieco więcej niż dwupiętrowa kamienica. Skupiam się precyzyjnie. Ostatnie instrukcje Stryja Witalisa. W czasie lotu obrotowego podkurczasz nogi, pod brodę, szybkość obrotu regulujesz trzymając ręce na kolanach, by przed wejściem do wody wyprostować się jak struna i prostopadle uderzyć w płaszczyznę wody. Stoję na skoczni, przez głowę przelatują mi wskazówki stryja, w dole grupa kolegów z instytutu, nie wchodzi do basenu, tylko patrzy. Wszystkie głowy skierowane są na mnie. Chwytam się za barierkę betonową, staję na rękach i, wyciągnięty, opadam na plecy. Pierwszy w życiu skok z tej wysokości. Długo opadam. Mam czas na sterowanie ciałem, a więc robię skurcz nóg pod brodę i wyprost ciała przed wejściem do wody. Złożone ręce tną powierzchnię bez oporu. Nie czuję uderzenia, ale otwarte oczy mówią, że jestem prawie przy dnie basenu. Wypływam i swobodnym kraulem ciągnę do końca basenu. Taka była moja odpowiedź na rezygnację przez profesora Sosnowskiego z wprowadzenia mojej pracy doktorskiej. Wrócę teraz z powrotem do pierwszej opowieści z Łęk-Pelin. Jest piękny, słoneczny ranek. Koniec roku szkolnego 1938. W łęk wsiadamy z Barbarą na konie. Ja wsiadam na Karą, Barbara na Kasię. Jest już po udoju krówek, który to udój jest u nas zegarem gospodarczym. Mama wstaje o trzeciej nad ranem, a dółki są już gotowe. Bańka zbiorcza też jest gotowa, przykryta filtrem z czystej ligniny. Po udoju mleko wędruje do chłodziarni. Krowy doją się trzy razy dziennie, o trzeciej nad ranem, o 12 w południe i o godzinie 8 wieczorem. Rano transport mleka do Jeziornej, a dalej kolejką wilanowską do Warszawy. Siedzimy z Barbarą na koniach. Stefan Sieracki poprawia jeszcze popręgi i tręzle. Ruszamy. Wyciągam jeszcze do Stefana ukradkiem rękę z paczką papierosów Karo. Kłaniamy się sobie i dalej nad Wisłę jedziemy znaną trasą przez wieś Opacz, a dalej w lewo do Ciszycy obok domu Wojcieżka Odolińskiego i już jesteśmy na Wale Wiślanym. Zjeżdżamy z Wałku Wiśle. Przed nami w odległości około 100 metrów znajduje się spora wyspa porośnięta Wikliną. Mamy chęć znaleźć się na niej, ale nie znamy głębokości wody. Ale oto dziwna sprawa. Po obu stronach rzeki w kierunku Warszawy pracują dwa statki mające długie ogony z rur. Z tych rur wylewa się woda. Barbara twierdzi, że są to statki piaskarki, bowiem na zakończeniu rur usypywana jest góra piasku, a pompowana woda spływa po pochyłości z powrotem do Wisły. Statki sypią te góry po obu brzegach Wisły, naprzeciwko siebie. W miejscach tych gór piaskowych powstaje znaczne zwężenie rzeki. Może budują jakąś przeprawę promową, sugerują Barbarze, a ona tymczasem wali wprost. To mi nie wygląda na przeprawę promową, to większa inwestycja. A jeśli tu stanie most, z tamtej strony spójrz na naszą mapę, mówi Baśka. Mamy Otwock. A tu takie małe miasteczko Karczew. Przez Otwock leci linia kolejowa Gdyby tu rozpoczęto budowę mostu To łączyłby dwie części Dwie części Polski Podzielone Wisłą Patrz Głuptasie na mapę Mówi Barbara A ja stwierdzam, że po raz pierwszy w życiu Nazwany zostałem Głuptasem Obraziłem się nieco na Barbarę Lecz nie do końca Ponieważ na Baśkę nie można się gniewać Czy obrażać To byłoby po prostu nieopłacalne Stryj Witali zwrócił do Ćmielowa. Zostawił u nas w Łęgu wszystkie swoje dokumenty, dyplomy i odznaczenia. Nigdy tego nie rozumiałem, tak jak gdyby bał się czegoś nieoczekiwanego i niewidzialnego. Pokładam w tobie duże nadzieje, Andrzejku, rzekł do mnie stryj przed odjazdem. Utrz się dobrze, przede wszystkim matematyki. Teraz, kiedy nie ma stryja, pozostaje mi Barbara. Ona nie potrafi tak uczyć jak stryj, dla niej jestem bowiem głuptasem, ale staram się jak mogę. Mamy dużo książek po niemiecku, więc już całkiem nieźle władam tym językiem. Barbara wręcz przeciwnie, więc myślę sobie, że będę jej potrzebny, a wtedy może się jakoś wyliżę z tego głuptaska. To tyle na dzisiaj. Andrzej Cielecki.